Słuchacie Wikiradia. No tak, i już wszystko wiadomo. Nie mamy sygnału takiego jak zwykle, tylko mamy ten na zakończenie. Ale w studiu jest ze mną Marek Mazurkiewicz. Witam państwa. I łączymy się już z Szymonem. Halo, halo. Szymon, jeszcze nie dzwonimy. Nowiny Wikiradia. Zapraszam do kolejnej audycji, którą nadajemy. O 16.15 ze studia Radia Wnet, a później jest nagrywana również i umieszczana na naszej stronie internetowej. Coś do nas dzwoni chyba. Ja słyszę przynajmniej słuchawka. O, jest już tar. Halo? Halo, halo? halo? Jesteś? Słyszysz nas? Chyba jeszcze coś coś nie tak w Coś nam nie działa, tak jak powinno. O, chyba? Coś, coś się zaczyna dziać. Halo, Szymon? Nie, nie udało się. To za chwilkę e, zobaczymy, jakie tutaj techniczne problemy mamy z e, tym połączeniem. No tutaj Konrad próbował nam tak podłączyć, żebyśmy mogli sobie e, rozmawiać przy użyciu tego mikrofonu, który jest w studiu, a nie e, tego mikrofonu, który jest w laptopie. Być może to nie działa tak, jak powinno i dlatego może spróbujemy... coś się odłączyło w międzyczasie. po prostu odłączyć ten mikrofon Halo? A, halo? Słyszysz nas teraz? Tak. A, No jednak to, co Konrad tutaj próbował nam poprawić, żebyś nas słyszał przez stół mikserski, nie udało się, więc znowu słyszysz nas przez mikrofon w laptopie, ale chyba nie tak źle słyszysz, co? Jak tam u ciebie jest? Nie, w porządku, w porządku. No to dobrze. No to zaczynamy w takim razie kolejne nowiny 31 tygodnia, tym razem 3 sierpnia 2013 roku. Mamy nie tak dużo tematów do omówienia, ale troszkę jest jednak. Jednak lato, mimo że wydawałoby się, że nic się nie dzieje, to jednak się trochę dzieje. E, oczywiście, tak jak zwykle, już od jakiegoś czasu będziemy 45 minut nagrywać audycję do godziny 17. W innych rozgłośniach to może być w innych godzinach emitowane. E, jesteśmy tutaj gościnnie w studiu Radia Wnet, za co bardzo dziękujemy, ale nasze audycje prezentowane są też w Radiu Aspekt. Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Aspekt e, i w Radiu e, Wolne Media od niedawna. Nie wiem dokładnie o której godzinie jeszcze, ale to się okaże i w przyszłym tygodniu y, może dokładniej o tym opowiemy. I mamy nadzieję, że to jeszcze nie koniec stacji, które nas będą retransmitować. No mamy nadzieję, że to nie koniec. Będziemy starać się. Jeśli ktoś ma ochotę, to niech się sam zgłosi my się też będziemy zgłaszać do innych stacji. Zaczynamy od dyskusji, najpierw opowiemy o tym, może jaki program będzie. Dyskusja wikipedystów na temat rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, później głosowanie nad logo z okazji miliona artykułów, potem opowiemy krótko o Wikimanii w Hongkongu, no i pozostałe informacje dotyczą nazw własnych odzwierciedleniem kultury. To projekt umieszczania artykułu w Wikipedii z dziedziny onomastyki przez naukowców Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wiele zmian z projektu z pod jedne, spod jednego konta. To jest, to jest zjawisko, które się pewnie dość często pojawia. I zobaczymy, jak to, jak to funkcjonuje. O, widzę, że Szymon coś tutaj dopisuje. Tak przy okazji właśnie kontakt z nami, to no, głównie przez Etherpad, czyli, czyli taki notes audycji, Org/wikiRadio no to można śledzić na bieżąco naszą, nasze zapiski. Można też zgłosić jakiś ciekawy temat, o którym chcielibyście usłyszeć, żeby coś opowiedzieć, a może sami chcecie coś zasugerować to, to do słuchaczy. Taka propozycja. I właśnie na żywo, jak Szymon teraz coś tam wstukał, by było słychać w klawiaturę, od razu to się tutaj pojawia. Tak, to bardzo słuszna uwaga, że ten wikipedysta, co robi wiele zmian, dotyczy tego poprzedniego, czyli tego projektu ono ma, o o onomastyce. Tak, i kolejna rzecz to e, słuchaj Wikipedii. Bardzo ciekawy pomysł. Właśnie słyszymy teraz Wikipedię. E, to niech to sobie tak w tle tam będzie brzdąkać, a potem opowiemy dokładnie. E, Open Glam 2013 to już niedługo, taka konferencja e, ciekawy sposób na, na nagranie audiobooka to z wolnej kultury.pl artykuł i ciekawa, ciekawa rzeczywiście inicjatywa. No i ostatni temat to pytanie o kod pocztowy, który spotyka nas w supermarketach różnego rodzaju i jakie mogą być z tym związane konsekwencje. No to zaczynamy od początku, czyli dyskusja wikipedystów. Dlaczego w tym roku na stronie głównej wikipedii nie znalazła się informacja o rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego? kto z panów chętnie odpowie na pytanie? Dziwi mnie zawsze to pytanie, bo ono się kilka razy już pojawiało, mimo tego, że jest napisane, że tam mają być pięcioletnie rocznice w założeniu, tak? Czyli nie będzie co roku podawana rocznica powstania. A ty, Szymon, co o tym powiesz i co wiesz na ten temat? No to jest taka zasada Wikipedii, tak? Że po prostu... A... statusu tak zwanej zasady Wikipedii to nie ma, bo pamiętajmy, że nazwa, nazwa, tak zwana zasada wikipedii to jest nazwa własna. A więc to jest raczej taki zwyczaj wikipedystów, jakiś taki, jakieś takie... Nie, nie pisane. Pisane. Znaczy, tylko... Napisane właśnie na stronie głównej, ale jakieś takie założenie, które jest bronione przez niektórych, a atakowane przez, przez też dosyć sporą część użytkowników oraz czytelników. I tak jak właśnie napisałem w, tutaj w Eterpadzie zasada okrągłych pięcioletnich rocznic jest idealna dla cyborgów. Tak wypowiedział się jeden z wikipedystów uczestniczących w tej dyskusji. No Wydaje mi się, że jeżeli jest faktycznie sporo komentarzy dlaczego akurat pięcioletnie rocznice, dlaczego niektóre nie są co roku, to może warto by było jednak wyznaczyć jakiś taki zbiór rocznic, które byłyby yy, przypominane co roku. Mhm, ważniejsze i no, warto byłoby o nich wspominać co roku. Bo tak to, to właściwie chyba użytkownicy mają wrażenie, że ktoś pominał. Jeśli to jest aż tak ważna rocznica. Czytelnicy przede wszystkim. No tak, no bardziej czytelnicy oczywiście. Mhm. No Dyskusja jest obfita chyba ze 3-4 strony. To jest dyskusja, która się w tym miejscu dopiero rozkręca powiedziałbym. Ona się <sum> jest obfita, bo przejawia się co jakiś czas w różnych miejscach. Ja tutaj z kolei jestem przeciwnikiem tych rocznic takich, y, ze względu na ich ważność patriotycznych, tak? bo tutaj jest mowa też, y, że to jest ważna dla Polski rocznica, raczej byłbym za ustawieniem tego systemu, może niekoniecznie w pięcioletnich rocznicach, ale na przykład losowa rocznica z danego dnia, żeby się wyświetlała, tak? o ile jest taka techniczna możliwość. Y, jakoś to zrobić tak, żeby, żeby tam była większa różnorodność, żeby nie pojawiało się to, o czym, o czym wszyscy i tak wiedzą, ale coś nowego. Ja z kolei mam taki pomysł, przecież każdy artykuł ma swoje statystyki i widać jak często jest czytany i w, prawdopodobnie w okresie rocznicy jest częściej czytany. Jest I... wielokrotnie częściej czytany, no nawet y, jeżeli nie ma go na stronie głównej. No więc myślę, że, że warto by było z tych statystyk wyciągnąć wnioski i te, które naprawdę dużo bardziej są czytane w tym momencie, jakiś próg ustalić i, i te, które są bardziej oglądane w czasie tej rocznicy, żeby były częściej, żeby były co roku na przykład. A te, które są mniej czytane, mimo że, że jest jakaś rocznica, to żeby były raz na 5 lat przypominane tylko. Co ty o tym sądzisz, Szymon? No właśnie się zastanawiam, jakbyśmy to od tej takiej technicznej strony zrobili... Bo to byłby automat, yy, który by sam działał, prawda? Niczego by było yy, tego. I dałoby się to zrobić, z tym, że... Yy, Dane pokazujące wyświetlanie strony są na innym serwerze, więc bot by chyba tego nie zrobił, ale gdyby tak zrobić to ręcznie, co by wymagało ogromu wysiłku. No ale jednak. Ale to um... był wysiłek jednorazowy w zasadzie, tak? Bo... No, raz, no do tak raz do roku. Raz do roku. Z mhm. tym, że trzeba by było pamiętać, żeby sprawdzać rocznicę, te hasła. Yy... Może inaczej, trzeba byłoby sprawdzać. Yy, oglądalność hasła wtedy, kiedy nie było go na stronie głównej, ponieważ sam fakt podnikowania na stronie głównej no tak. niesamowicie zwiększa wyświetlanie. Trzeba yy, yy, no by było tego pilnować. Yy, no, i jeżeli by wtedy właśnie pomimo yy, pomimo tego, że yy, to, ta, to hasło nie było na stronie głównej, miałoby jakąś dużą oglądalność, to wtedy by to przemawiało za ustaleniem tego jako ważnego tematu, chociaż tutaj jest kolejne zagrożenie, że też liczba wyświetleń ściśle zależy od liczby linków, które prowadzą do danego hasła. Po pierwsze umiejscowienie tych linków, czy na przykład strona główna jest tako, takim miejscem, że link, który tam się znajdzie wielokrotnie zwiększa oglądalność, no i też liczba linków, to znaczy z ilu stron można trafić do danej strony. I to też takie hasła, tak zwane środki, do których nic nie linkuje, są rzadziej odwiedzane, a te hasła, czy te strony, które są częściej linkowane, są częściej wyświetlane. To, co teraz e... mówisz, to było liczone, tak? To nie jest takie na zdrowy rozum powiedziane, tylko to było sprawdzane, prawda? Co było sprawdzane? No to, to, że jest na stronie głównej na przykład albo na większej ilości stron, to częściej się wyświetla, tak? Te, te dane, o których teraz mówiłeś. Czy ty mnie pytasz... E, czy, e, Upewniam się, czy bo się weryfikować się, to? E, wydaje mi się, że to już było weryfikowane. Upewniam się, że, że mam rację. No oczywiście, to sam możesz to sprawdzić, e, wchodząc na e, liczbę wyświetleń jakiejkolwiek strony. O, podam taki przykład, jakiekolwiek hasło, które jest w czywieszu. E, te czywieszowe hasła w tej rubryce, czy wiesz, że, czyli na górze strony głównej, po lewej stronie, one są prezentowane w zasadzie tylko raz. Czy wiesz, że... i tam jest na przykład, co my mamy dzisiaj. Żeby nie być gołosławnym, to... to będzie konkretny dzisiejszy przykład. Któryś migłowiec miał zastąpić MI2 w Wojsku Polskim. Na zdjęciu. Klikamy w ten, który. Dzisiaj jeszcze nie wiemy, jaka jest dzisiejsza statystyka wyświetleń, dlatego że to dopiero jutro będzie ta liczba znana, ale wiemy, że wczoraj miało 248 wejść, a jeszcze dzień wcześniej 71. Jeszcze zaraz sprawdzę, jak to sprawa wyglądała z jakimś hasłem, które było wczoraj prezentowane, żebyśmy już wiedzieli, jakie są wyniki za wczoraj i za przedwczoraj. A, a tymczasem my, może, wy możecie kontynuować rozmowę yy, o czymś innym albo o albo tym samym, nawet nie wiem. No. No, dys, dyskusja jest <grym> bardzo długa. Jeszcze nas troszkę wyłączę. Mm -hmm. Dyskusja jest długa, e, sporo osób bierze udział w tej dyskusji. No, miejmy nadzieję, że doprowadzi do jakichś konstruktywnych wniosków, które spowodują, że rzeczywiście ten problem bo jest to chyba problem. Jest to problem, bo ludzie się z tym zgłaszają, więc należałoby znaleźć takie rozwiązanie, które nie będzie powodować takich kontrowersji. Być może głosowanie byłoby tu dobrym rozwiązaniem, tak? Którą z tych opcji wybrać? Czy to ważność tych rocznic i ich znaczenie, na przykład oglądalność, czy robić je co ileś lat losowo? A może właśnie wziąć dane sprzed rocznicy, to znaczy jest 1 sierpnia, no ale wiadomo, że ludzie wchodzą już wcześniej, 30 lipca, 31 lipca, no i jeśli właśnie te, ta liczba wchodzących przekroczy jakiś próg, no to wtedy należałoby, żeby zamieścić na stronie głównej tą rocznicę. Inna rocznica, jeśli przechodzi tak bez echa i nikt specjalnie się nią przed tą rocznicą nie interesuje, to może, może ją wtedy pominąć na stronie głównej tylko raz na 5 lat o niej wspominać. Pewnie to trudne zadanie dla, dla jakiegoś bota. Ja bym się chciał z, te, z tej rubryki dowiedzieć czegoś nowego. Jakichś takich rzeczy. O tej rocznicy. Niekoniecznie. Chcę o tym, co się, yy, czego dotyczy rocznica. W ogóle, że jest jakaś rocznica, o której na przykład nie pomyślałbym, żeby jej szukać. Czyli coś takiego jak strumień mamy, ani coś takiego, że mamy informacje, o których i tak wiadomo, że tak? Bo wszędzie się na przykład o nich mówi, bo ludzie i tak ich szukają. Więc ja tutaj mam odwrotne podejście do tego, które proponujesz. Ja myślę, że hasło to jest hasło. No, trudno wzbogacać hasła, które no, dotyczą na przykład powstania styczniowego, bo już pewnie jest mocno zapełnione to hasło, jeśli jest... No Może na coś pewno, wyróżnić po prostu. Na pewno właśnie. dałoby się je, je wzbogacać. Ja bym powiedział, że raczej tutaj należałoby promować y, artykuły, które y, mają mniejszą oglądalność mm. tak, i z, żeby ściągnąć jednak do no. nich ludzi. Ideałem byłoby, żeby z Wikinius, wtedy u, w Wikinius pojawił się jakiś artykuł na temat tej rocznicy i, i żeby właśnie coś w tym artykule było ciekawego, nowego żeby ten artykuł był takim przypominaczem. O, to jest słuszna uwaga, że rocznicę to ja najchętniej bym widział w ogóle na, na Wikinews, yy, a zamiast na stronie głównej Wikipedii. No, ale Wikinews na razie nie jest yy, tak, tak bogatym serwisem i troszkę ta strona główna Wikipedii prze, no, zapiera, zabiera ten, ten, tą, tą wartość. Prze, ja tutaj się pozwolę nie zgodzić, dlatego że Wikinews to jest serwis dziennikarski, więc na Wikinews piszemy o tym, że dzisiaj jest któraś tam rocznica, z tej okazji pan Władysław Bartoszewski pojawił się albo nie pojawił, powiedział albo nie powiedział, pan prezydent odznaczył albo nie odznaczył, powiedział albo nie powiedział, reakcja była taka, albo nie inna, środowisko takie zareagowało tak, środowisko inne zareagowało tak. Natomiast y, czytelnicy Wikipedii oczekują tego, że aha, dzisiaj jest 1 sierpnia, czyli rocznica powstania y, warszawskiego, sprawdźmy co to było, i jakie wiążą się kontrowersje, ile osób zginęło, co było potem, co było przedtem, y, jaki był przebieg i tak dalej, i tak dalej. Rację, e, ale... Raczej ludzie oczekują y, od Wikipedii informacji encyklopedycznych. Y, masz rację, że funkcja y, artykułu na Wikipedii i artykułu na Wikinews jest odmienna, ale strona główna Wikipedii, tak, to, to jest raczej miejsce właśnie z kątem y, tych wydarzeń, y, znaczy y, takim encyklopedycznym bardziej, czyli coś, coś y, stabilnego raczej. No właśnie ta strona widział. główna nie, nie pełni roli encyklopedii, tylko wizytówki. W Przy okazji sensie. tej dyskusji została w ogóle przeniesiona z przestrzeni głównej do przestrzeni Wikipedia, mhm. y, tak technicznie rzecz biorąc. No tak, ale to już jest zupełnie techniczne. Ja tak jeszcze pozwolę sobie wrócić na chwileczkę do, tego, do tej kwestii wyświetleń. Sprawdzam takie hasło bitwa o szańce pod Langens", Langnes, i to jest hasło, które było na stronie głównej przedwczoraj. I wiemy, że dzień wcześniej, czyli 31 lipca no miało 94 wyświetlenia. Jeszcze dzień wcześniej nie miało nic. Mm -hmm. e, wtedy, kiedy było na stronie głównej 1727, no, no ale to a wiadomo. potem z 1727 spadło do 18. Mm -hmm, mm -hmm. Dlatego, tak, że ale nie było na stronie głównej. Na dzień wcześniej jednak pojawiło się jakieś zainteresowanie i, i wyraźnie to, się różniło od tego, które jest przy, przez cały rok. Tak, tak ale to, to zainteresowanie wiązało się z pracą ludzi, którzy ustawiają rubrykę, i oni Aha. sprawdzali jeszcze dzień przed wyświetleniem, czy z hasłem jest wszystko w porządku, takie rzeczy. I, i na pewno ich udział w no tak, tak, tej to takiej pracy technicznej nad tym w, tych, w tej pólidzie mhm. jest znaczny. I to może przekłamywać. No, ja tak. mam to, to jest jeden z pomysłów, pewnie, pewnie jest dużo innych. Zresztą ja nawet nie przeczytałem całej tej dyskusji, bo tutaj naprawdę dużo jest pomysłów. Pewnie nie tylko dyskusja sama, ale i, i jakieś pomysły. Więc yy, pewnie osoby, które mogą coś z tym zrobić albo chcą coś z tym zrobić, to pewnie coś z tym zrobią. No, no właśnie, jeden z tych zarzutów w dyskusji było takie, że te osoby, które yy, że osoby budzą się danego dnia, a przez cały rok jakby nic się nie dzieje dookoła tego, żeby jakoś poukładać te rocznice. Tak? Jest parę osób, które układa rubrykę a ci, którzy protestują tego jednego dnia, nie bardzo się uaktywniają w pozostałej części, na przykład nie zgłaszają tego do kawiarenki, żeby jakoś to inaczej ustalić. Mm -hmm. No właśnie, kolejny temat, o którym mieliśmy powiedzieć, to yy, konkurs na logo pols polskojęzycznej Wikipedii z okazji milionowego hasła. Jak zajrzałem na stronę główną, mamy 985 203 hasła już w tej chwili więc to, to chyba dosyć szybko może... 247. Masz chyba no odświeżone. Yy, nie, no przed chwilką dopiero włączyłem, także mogę odświeżyć. Zobaczymy, jak te hasła szybko przyrastają. Ja widzę, jest 3. <laughs> no widzisz, to zależy od serwera chyba, z którym się łączymy. Ja mam 203 ciągle. Końcówkę. 90, 985 203 hasła. No w każdym razie zbliża się wielkimi krokami milionowe hasło i mamy tutaj jakieś nowe propozycje chyba, tak, jest kilka nowych, ciekawych, propozycji. jest propozycji. 24, ale teraz już jesteśmy na etapie głosowania, czyli już propozycji zgłaszać nie można. No tak, zakończyło się zgłaszanie propozycji, ale naprawdę jest z czego wybierać. Natomiast wybierać mogą ci, którzy mają jakiś staż w Wikipedii. To nie jest tak, że każdy może zgłosić, ale propozycja 24 tutaj widzę, że jest bardzo dużo głosów na przykład ta ostatnia, chyba tak. To jest nie, 15 propozycja. 24 ma sporo owszem, ale najwięcej ma chyba 15. 15 chyba, tak. tak. To jest no oczywiście globus globus Wikipedii, w którym w środku jest liczba milion pod spodem jest napisane milion artykułów, no i Wikipedia, wolna encyklopedia. Wydaje mi się, że ten błąd jest dyskwalifikujący. To znaczy, że jest y, i liczba podana, y, znaczy i cyframi, i słownie. Y, I że to, to nie bardzo tutaj pasuje. No, Przynajmniej tak. ja z tego powodu głównie nie zagłosowałem na tą propozycję. No ale widać, że to jest w takim razie odosobniona Twoja opinia, bo tutaj naprawdę... Znaczy ta opinia też się pojawiła przy głosach, ale nie, y, odosobnione jest to, że to jest dyskwalifikujące. No widzę, że ty też głosowałeś za tym rozwiązaniem. Tym tak, rozwiązanie. dla, mnie, dla mnie akurat to nie jest dyskwalifikujące, ponieważ e, możemy to rozpatrywać, ten napis, jako dwa zupełnie oddzielne. Milion cyfrą to jest jedno, a milion artykułów, linijkę później, jest zupełnie czymś innym. E, tak jak czasem są e, tytuły filmów. Coś tam, kropka, coś tam dalej. I wtedy możemy to zupełnie oddzielnie rozpatrywać. Nazwa, znaczy może inaczej, sam napis 1 i 6 zer to jest zupełnie coś innego, a milion no artykułów to jest coś takiego precyzującego, żeby czytelnik wiedział, że ta, ta jedynka i 6 zer nie wzięło się mm -hmm. nie wiadomo skąd. No ja też jestem raczej za tym, żeby napisać, że to jest milion artykułów, a nie, że po prostu milion. Bo, bo wtedy nie wiadomo, o co chodzi z tym milionem tak dokładnie. Milion artykułów, no to, to na pewno jest lepsze rozwiązanie, ale czy wtedy, czy wtedy liczba jest potrzebna? Może wtedy jest liczba niepotrzebna, ale tutaj nie ma takiego z kolei rozwiązania, które by odwróciło sytuację. I żeby było sami, ale liczba sami... zer też ma swoją magiczną funkcję. Samo słowo milion jeszcze nie obrazuje tej mnogości natomiast jak damy jedynkę i sześć zer, no to pomyślmy sobie, jak jesteśmy w sklepie i widzielibyśmy na jakimś opakowaniu, na jakimś towarze 1 i 6 zer, no to wyobraźmy sobie, jakbyśmy na to zareagowali. No to tak. Przede wszystkim strasznie dużo. <śmiech> no właśnie, ale takiego rozwiązania nie ma, ja bym tutaj nie miał na co zagłosować w związku z tym. Jest jeden milion, jest sporo takich propozycji, z jakąś tam polską kolorystyką, są liście laurowe wokół, jest milion na przykład napis i, i nie ma nic więcej i jest tylko te liście laurowe takie złote, no, jest też akcent taki matematyczny, to znaczy 10 do potęgi tak. szóstej. Mi się ta propozycja 10 do potęgi szóstej bardzo podoba. Właśnie tak matematycznie, naukowo to wygląda. No tak, ale tak na, naprawdę to nie wiadomo, co to jest. To jest jeden globus do szóstej i ta szóstka to taka. Nie wiadomo, Myślisz, że czy nie to jest, jest to czytelne. Czy to jest potęga szósta, no bo ona jest na równi z tą jedynką, a jednak... Mm, no nie jest, to jest... To jest indeks górny. No nie jest właśnie, bo indeks górny wykracza po za, poza górną krawędź, a tutaj nie wykracza. Aha. Na przykład, jak jakby być? się już trzepiać, no. A swoją drogą nie, nie, nie zostało zaznaczone w regulaminie, czy na przykład właśnie taką zmianę, żeby tą szóstkę trochę podnieść, czy to jest dopuszczalne, albo żeby, tak jak tutaj y, Penrights proponuje, y, żeby to y, rozdzielić na, na oddzielny podpunkt i zrobić y, milion cyframi artykułów jako pod tej wersji 15 i to chyba, to chyba jest błąd, że taka rzecz nie została usunięta w regulaminie więc chyba nie możemy tego zrobić. No nie, mamy duży Ech. wybór i mamy coś z tego wybrać. Naprawdę jest z czego wybierać. Nie ma innych propozycji. Koniec. Zamknięte jest już dodawanie i teraz trzeba wybrać. No, bardzo no dobry tak, pomysł tak. I, i nie ma co się rozwodzić, że można by było inaczej, bo nie ma taki, nie ma, nie ma z czego, znaczy jest z czego wybierać, ale nie ma innych. No to już za późno, żeby... No tak. Żeby tak, tutaj... że to przede wszystkim za późno, bo Zmiany proceduralne, no zastanawianie się, ile głosów padło za tym, a ile głosów za drugą wersją, to już... Zgadzam by... się, że to już teraz nie przejdzie, za późno. Za to Już późno. teraz by nie przeszło. Ja bo bo mamy mhm. taką praktykę, że jak głosujemy nad ilustracjami na medal, to wtedy w trakcie głosowania można dokonywać poprawek i jeżeli okaże się, że przynajmniej tam minimalna liczba głosów, tam chyba osiem, jest za, no to wtedy przyjmuje się, że przeszła kandydatura tej ostatniej poprawki. I wtedy już przynajmniej no, jest jakieś takie domniemanie, że jeżeli jest to 8 za, to nie chodzi o to, że tam jedna osoba powiedziała za pierwszą, a, a przeciw tej drugiej poprawce, tylko, tylko już, że na pewno to przechodzi ostatnia wersja. Ale to już jest napisane w regulaminie przyznawania ilustracji na medal, Tutaj nie ma takiego, takiego sprecyzowania w tym regulaminie i chyba nie ma sensu, żeby to teraz było. No właśnie. W każdym razie przypomnę słuchaczom, bo może będą chcieli dotrzeć do, do tego miejsca, gdzie można obejrzeć właśnie te wszystkie propozycje. Każda audycja nasza ma notatki, które posiadają linki do wszystkich omawianych artykułów, do wszystkich omawianych spraw w naszej audycji. a Znaleźć je można na stronie nowiny.wikiradio.org. I tam odsyłam, jak tylko podcast się pojawi, to, to właśnie będą linki udostępnione. Później na Facebooku również jest to udostępniane, także staramy się, żebyśmy byli widoczni. A na żywo można śledzić oczywiście w naszym Eterpadzie, do którego link chyba też jest na tej stronie nowiny.wikiradio.org. A jak nie ma, to go dodam dzisiaj w takim razie. Kolejna rzecz, o której mamy powiedzieć, to Wikimania w Hongkongu, która już za tydzień, 7 dni zostało do Wikimanii w Hongkongu. No i tak przypomniał mi o tym Adam Kliczek, który właśnie się pakuje i, i, i szykuje się do wyjazdu. Myślałem, że uda mi się go namówić na spotkanie z nami tutaj w studiu, na Koszykowej 8, w studiu Radia Wnet, ale niestety nie ma na to czasu, bo właśnie jedno, jedno zakończył, a drugie zaczyna. Chciałem pogadać z nim o wiki ekspedycji, jak było i, i jakieś doświadczenia, żeby opowiedział, ale za tydzień obiecał, że przez Skype'a będziemy mogli się spotkać, jak właśnie będzie już w Hongkongu. Na Wikimani. Czy coś ciekawego wypatrzyliście w tym, co tam ma się wydarzyć? Oprócz tego, że pewnie będzie świętowane właśnie uruchomienie edytora wizualnego, który w końcu zaczął działać również dla IP, dla, dla użytkowników niezalogowanych? No, świętowania to może zbyt e, odważne słowo. Okazuje się, że chyba będziemy mieli taki efekt, że społeczność uzna, że Visual Editor jest dobry jako idea, natomiast ta konkretna postać, którą mamy teraz, się nie sprawdza, wobec czego wielu doświadczonych użytkowników rezygnuje z niej, wobec czego nie zauważą tych zmian, które mają nadejść, które mają sprawić, że Visual Editor będzie lepszy, niż, zdecydowanie lepszy niż jest teraz. No bo jest, mamy taką sytuację, że edytor e, kodu źródłowego, który był bardzo hmm. trudny dla nowicjuszy, e, faktycznie jest bardzo trudny, jeżeli się go nie spersonalizuje, e, nie włączy ilość tam gadżetów w Wikipedii. Później jeżeli e, no, Wikipedysta jest doświadczony, ma włączonych ilość właśnie jakichś tam różnych gadżetów, narzędzi do tego, to edytowanie tego kodu jest dużo łatwiejsze. E, jest, można powiedzieć, takie e, trochę zautomatyzowane no bardzo w niektórych momentach naprawdę bardzo, bardzo uproszczone, więc trzeba owszem poznać ileś tam podstaw, ale potem to już się leci. I teraz ci, którzy są przyzwyczajeni do właśnie nieźle opracowanego przez te ponad 10 lat funkcjonowania Wikipedii edytora kodu źródłowego, nie zauważą, że Visual Editor wypuszczony w takiej niedorobionej wersji, no przepraszam za sformułowanie, ale takiej, no właśnie takiej beta, mhm. e, że on e, dobrnie jakoś sobie do, do takiej wersji stabilnej i się okaże, że po prostu e, nikogo to nie ruszy, że już Wizualitor jest dobry, no bo tak, no idea jest wspaniała, natomiast to, co jest konkretnie, no to teraz jest e, słabe, więc się od tego odwracamy i, e, i nas nie obchodzi, czy, czy to będzie lepsze, czy nie będzie lepsze. No to to już jest trochę E, właśnie, no, no takie no, zagrożenie dla niego. No, ja, takie, nie, takie, ja nie trochę sądzę. To Ale czy rzeczywiście, sporo... jakoś statystyki wskazują na to, że, że się e, edytorzy wycofują z edytowania w Wikipedii dlatego, że jest wizualny edytor? No to, to takie wydaje mi się nie. No, nie, nie, nie. Nie z edytowania, tylko z edytowania za pomocą edytora wizualnego, Aha. skoro są doświadczeni i mają nie, no to... e, wybór między niedorobioną, właśnie. E, wersją czegoś, co w idei ma być lepsze i świetnie zrobioną wersją czegoś, co teoretycznie jest dużo gorsze. No ale to wiadomo, że, że jak już wiesz, przetarte masz szlaki i umiesz to robić w trudniejszy sposób, to trudniej się przedstawić nawet na coś nowego, nawet jeśli to jest lepsze, jeśli to jest szybsze. Nie, jeżeli dobrze zrozumiałem Szymona, to jest na tej zasadzie w tym momencie, że sprawdząc, to jest wizualizator, zaglądam, włączam, patrzę E, nie działa to tak jak powinno, za wolno błędy takie i takie, wyłączam i już potem nie sprawdzam w ogóle. No tak, tak. No to to zawsze tak jest z takimi nowościami. No wiadomo, że w którymś momencie trzeba je włączyć, żeby zaczęły działać i żeby inni testowali, żeby można było poprawić. A wiadomo... Tak, ale dlaczego tak wcześniej? Właśnie chodzi o to, że e, ja się obawiam, że e, chodziło tutaj o to, żeby to włączyć przed. Wikimaniom, żeby no, na Wikimaniom powiedzieć, że już włączyliśmy. No bo nie ma co Natomiast... innego powiedzieć. <głosy> <głosy> no, byłoby. Na pewno społeczność Wikimediów byłaby zainteresowana na przykład tym, jak fundacja wydatkuje swoje te te, te środki, które dostaje tam co, z, z różnych no na, i tak No na, tak. na pewno fundacja się z tego rozlicza i to pewnie w dosyć tak, przejrzysty tak, sposób. Tak, ale, ale to jest taki temat yy, tak interesujący i tak w niektórych momentach mało przejrzysty, że yy, na pewno gdyby nie było wizual ed Editora, to yy, nasi wikipedyści mieliby o co pytać tych pracowników fundacji, a mhm. tak mają E, pracownicy fundacji załatwili sobie takie, taką etykietkę e, na co wydajemy pieniądze? Na wizual editora. Mm -hmm, mm -hmm. No rozumiem. Mm. Myślisz, że to takie, Bo... taka ściema jest jednym słowem troszkę? Ściema nie, ale im ze względów wizerunkowych bardzo zależało na, to, na, na tym, żeby móc się teraz przed społecznością tym pochwalić. Nie za rok, nie na następnej, tylko teraz. Ehm. Bo, bo jednak faktycznie rok to jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o internet, o społeczność internetową, lepiej włączyć to teraz niż dopiero za rok. No i jeżeli mają włączyć przed jakąś Wikimanią, to lepiej włączyć dwa tygodnie przed Wikimanią niż 50 tygodni przed Wikimanią. No i z technicznego punktu widzenia lepiej by było włączyć 50 tygodni przed następną niż dwa tygodnie przed tą mhm. i zrobić sobie jeszcze troszeczkę więcej czasu na dopracowywanie techniczne, ale oni ze względów, według mnie, PR-owych włączają to teraz i wywołują żywe dyskusje wśród wielu społeczności w różnych wersji językowych Wikipedii. Mm -hmm. No dobrze, no, ale zobaczymy, dowiemy się od, od Adama, mam nadzieję, o czym tam głównie się mówi i, i czy rzeczywiście ten głos w sprawie wydatkowania jakichś funduszów yy... Fundacji jest, jest głośny, czy nie? Czy rzeczywiście odniesie niego? Ja bym tutaj raczej radził spytać albo Karola Głomba, czyli mm -hmm. 007, albo Tomka Ganicza, Polimerka. Kli, z tego co wiem, będzie najbardziej tam zainteresowany mówieniem o Wiki ekspedycji, prawda? I, mm -hmm. i tych sprawach takich zdjęciowych. Natomiast od spraw organizacyjnych, myślę, że będą bardziej kompetentni ci, bardziej y, doświadczeni i właśnie zajmujący się też takimi rzeczami. No to może, bo ty masz kontakt z Karolem, prawda? Może spróbuj Oczywiście się umówić. Oczywiście Spróbuj się umówić, żeby do nas y, się odezwał w takim razie, albo żebyśmy mogli go złapać y, za tydzień. No dobrze. To poproszę. najpierw porozmawiamy z Adamem, a potem z Karolem na tematy właśnie takie bardziej, które jego mm -hmm. bardziej interesują. No mam nadzieję, napiszę i do Karola i do Tomka, dlatego że wydaje mi się, że Karol może być teraz trochę zajęty. I, Aha. No, gdybym poprosił tylko jego, to szanse, że porozmawiacie z, z kimś oprócz Adama byłyby niewielkie, takie mm -hmm, ryzykowe. Mm -hmm. No dobrze, dobrze, to spróbujemy w takim razie i w ten sposób. Dobrze. Kolejna rzecz, tak jak mówię, wszystkie adresy są w notatkach do audycji na stronie nowiny.wikiradio.org, nowiny.wikiradio.org i również do Wikimanii w Hongkongu. I kolejna rzecz, o której mieliśmy powiedzieć, to projekt umieszczania artykułów w Wikipedii z dziedziny onomastyki przez naukowców z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Kto z was umieścił ten link, bo to nie ja na pewno? Ja też nie. Szymon, ty umieściłeś? Onomastykę? No. Nie. No proszę, to jakiś słuchacz nam w takim razie coś tutaj umieścił i nie zdążyliśmy się dogadać, żeby to przejrzeć w takim Ja razie. do tego zaglądałem, to jest y, bardzo pozytywny element, tak, tak. że nam y, kolejny projekt naukowy faktycznie rzecz biorąc się rodzi, tylko niestety jest on też niedopracowany, bo nie był, y, mam wrażenie, w ogóle konsultowany ze społecznością, tak, y, jest to kolejny przykład takiej sytuacji, że człowiek, który nie orientuje się jeszcze dobrze w Wikipedii, zaczyna robić coś merytorycznego, bardzo fajnego, ale jest to niedopracowane pod względem takiego właśnie dotarcia z Wikipedią. To, według mnie to jest głębszy problem, bo Wikipedia się afiszuje z hasłem śmiało edytuj. Ty też możesz. Mhm. A jeżeli grupa ludzi chce coś zrobić, przychodzi do nas, zawsze spotykają odpowiedź śmiało edytuj, ale rozmawiaj z nami. Yy. Oni często nie poznają dobrze wielu zasad Wikipedii, yy. interpretują je sobie tak, jak sobie sami interpretują, nie dopytują o szczegóły, nie mają jakichś tam wątpliwości, po prostu przyjmują sobie coś, z tego mm, jakaś część tych ich założeń może być błędna i wrzucają jakąś tam zawartość i potem my mówimy, no Poczekajcie, może porozmawiacie z nami, może my wam pomożemy. A z drugiej strony może być taka odpowiedź Nie wiem czy taka kiedykolwiek była, ale na pewno takie cicho, ciche założenie jest. No zaraz przecież to jest Wikipedia, wolna encyklopedia, przecież ja ją mogę sam. To dlaczego muszę z wami rozmawiać? Czy, czy wy musicie się na to, na to zgodzić, czy co? No tak, no, ale rzeczywiście z, trudno skierować do tych zasad, a mm, jakoś ludzie unikają czytania takich zasad, bo ja mam wrażenie, a jeszcze że... jak się mówi śmiało edytuj, no to, to śmiało edytuje, w porządku, nie ma sprawy. Ja mam wrażenie, że nie tyle unikają, na pewno część nie dociera do, do tych wpisów, ale część, ym, mam wrażenie, jakoś inaczej je interpretuje, inaczej je rozumie niż było ich założenie, więc to, to nie jest tak, takie proste, że nie czytają. Mhm. Ja próbowałem przejrzeć tą prezentację, no ale to jest prezentacja, to nie jest materiał, który da się po prostu przeczytać i zrozumieć. Jest materiał, który da się przeczytać na stronie wikipedysta.jan.meva. Tam to też jest? jest, ale to jest, Aha, to, jest to samo, yy, tylko tak, że jest yy, artykuł, tak? Tak, masz link w yy, Etherpadzie. Nie, artykuł, tylko strona wikipedysty, ale to jest dokładnie to, o to samo chodzi, tak. Aha, no to tam nie dotarłem w takim razie. I to też jest, yy, też mam wrażenie, dosyć, dosyć częsty błąd, yy, że tutaj zostało założone jedno konto, właśnie to wikipedysta Jan Mewa, yy, dla kilku osób, tak? Bo tam są edycje, które tutaj są opisane, że były wykonywane przez, przez kilka osób. Więc to jest, to jest o tyle niewygodne, że potem ciężko się skontaktować z tą osobą, która faktycznie napisała i wytłumaczyć, co tutaj należałoby poprawić. No tak, no to tutaj to jest osobna sprawa w ogóle, cały problem wielości osób pod jednym, jednym kątem. Tak. To, jest, to jest kompletnie osobny temat. Mogą być za, mogą być przeciw, nawet wiemy, jakie są za i wiemy, jakie są przeciw i można by było na ten temat zupełnie długo, odrębnie, zupełnie odrębnie rozmawiać. No ale tak jak widzimy tutaj to, co oni robią, no w moich oczach już takiego doświadczonego chyba raczej wikipedysty rzucają się przede wszystkim właśnie w oczy no, te, te, te ich błędy. Chociaż nie wątpię, że to, co robią, było w porządku i e, ich założenia, że powinniśmy coś zmienić, wykazać, e, napisać, e, są godne pochwały. Mm. Ale jest to na przykład wrzucony w niektórych miejscach blok tekstu, y, już podzielony na kapitę, co już jest plusem. Już się pojawia bibliografia, więc już jest, ale w niektórych miejscach na przykład pojawia się dwa razy bibliografia albo w innych jest tyle tej bibliografii, nie jestem pewien, czy to akurat przy tym projekcie, że mam wrażenie, że to nie jest bibliografia w naszym sensie, tylko literatura przedmiotu. Mhm. E, tak, i to, e, to jest pierwszy problem, a po drugie, jeżeli mamy podane 60 pozycji bibliograficznych, to nawet jeżeli na podstawie tych 60 książek naprawdę pisano jedno hasło, to nie wiadomo, która informacja pochodzi z której książki. Być może jedna informacja jest kompilacją kilku informacji z różnych kilku książek. To jest bardzo ważny problem z, z tą zasadą weryfikowalności. No i właśnie w takich sprawach, dlatego właśnie ci ludzie powinni się kontaktować z przewodnikami albo z administratorami Wikipedii, ponieważ nawet jeżeli to, co robią jest świetne, jeżeli chodzi o meritum, no to formalnie pozostawia tak dużo do życzenia, że w nas się budzi e, sporo wątpliwości. Mm -hmm. Musimy troszkę przyspieszyć, bo nam się już powoli kończy audycja. Zostały nam trzy minuty i na trzy minuty mamy sporo tematów jeszcze do omówienia. Pierwsza rzecz to jest właśnie ta muzyka, którą w tle możemy słyszeć. Każdy dźwięk to oznacza edycję w anglojęzycznej niestety tylko Wikipedii. Wikipedii. Znaczy tam jest jeszcze kilka. Można ale... wybrać jeszcze tak. kilka, ale polskiej nie ma na razie. Szkoda, bo byśmy posłuchali jak jest edytowana polska Wikipedia. W tej chwili około 57-60 edycji na minutę się odbywa i jest to taka stronka, na której zwizualizowane to jest też przy okazji, także zapraszam gorąco w notatkach do audycji. Będzie link, można sobie włączyć i słuchać przez całą noc. E, e, tak jak e, angielska angielskojęzyczna albo niemiecka na przykład, można niemiecką włączyć no to Niemcy będą spali w nocy pewnie tak jak my i to może być troszkę równoległe z naszym rytmem natomiast angielska e, niekoniecznie w nocy, bo, bo w Ameryce jest sporo jest edycji pewnie to jest taka ciekawostka, która będzie nam pewnie towarzyszyć przez jakiś czas, bo miły podkład jest, prawda? Podoba się wam no, taki. podkład coś? jest bardzo fajny, pasuje nam tutaj do audycji jak najbardziej. No, jak najbardziej. Open Glam 2013 to jest konferencja, która odbędzie się od 11, 11 i 12 października 2013 roku. Zapraszamy do zachęty Narodowej Galerii Sztuki na konferencję Otwarte Zasoby Kultury. To będzie pierwsza taka konferencja w Polsce na temat idei Open Glam, czyli nowego sposobu myślenia o, inst o misji instytucji kultury i sposobach korzystania z jej zasobów. Ja się tam wpraszam na tę konferencję, ona jest otwarta, także każdy może przyjść. Wpraszam się jako Wikiradio i spróbujemy nagrać oczywiście i zdokumentować i przedstawić to w audycjach, w podcastach Wikiradia. Ciekawy sposób na nagranie audiobooka przedstawiła Fundacja Nowoczesna Polska w, w części w jednym ze swoich projektów wolnakultura.pl Na Openerze podczas festiwalu Opener nagrywano audiobooka. Spróbujemy, może posłuchać yy, fragmentu. W okresie najkrótszych, cennych dni zimowych, ujętych z obu stron, od poranku i od wieczora, w potrzany krawędzi zmierzchu, gdy miasto rozgałęziało się coraz głębiej w labirynty zimowych nocy, z trudem przewoływanym przez krótki świt do opamiętania, do powrotu, ojciec mój był już zatracony, zaprzedany, zaprzysiężony tamtej sferze. Twarz jego i głowa zarastały wówczas bujnie i dziko, siwym włosem... Ztęcząc... No i, i właśnie w ten sposób stworzony został cały audiobook przeczytany. Czy to jest sposób na uminięcie praw autorskich? Nie, to, to było czytane bodajże w sklepy cynamonowe, czyli coś, co już wolne. jest... Wolne. Tak, coś, co już okay. jest wolne, ale słuchali, czytali to przypadkowi odwiedzający stoisko. Pewnie nowoczesnej Polski. No, już mamy naprawdę bardzo mało czasu, więc pożegnam się tylko z Wami. Pytanie o kod pocztowy zostawimy sobie na przyszły tydzień. Bardzo było mi miło Was gościć w studiu i Ciebie, Szymon, przez, przez Skype'a. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.